Tu program Drugi Polskiego Radia z Warszawy jest szósta. Witamy Państwa tym wiosennym, kwietniowym świtem. Katarzyna Fitzwilliams, czuwająca nad całością. Obok niej za konsoletą Michał Jakubik. Muzykę przygotował dziś Tomasz Szachowski. A przed mikrofonem Marcin Pesta. Dzień dobry. Poranek ranek Dziś jest środa, 15 kwietnia, to 105 dzień roku. Słońce w znaku Barana od 20 minut na horyzoncie zajdzie o 19.33. Dzień będzie trwał 13 godzin i 53 minuty. Najlepsze życzenia dla dzisiejszych solenizantów, a są nimi Anastazja, Bazylii, Cezary, Maksym oraz Wacław. Ze świąt nietypowych dziś Międzynarodowy Dzień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 na zachodzie dziś zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami głównie na wschodzie opady deszczu, temperatura maksymalna od 10-11 stopni Celsjusza na północy i w centrum do 14 stopni na zachodzie i 17 na południowym wschodzie. Chłodniej będzie nad morzem, tam od 7 do 9 stopni. Wiatr słaby na zachodzie i w centrum północny i północno-zachodni, na pozostałym obszarze z kierunków wschodnich. Dziś na powitanie muzyka, w której młodzieńcza energia spotyka się z klasyczną elegancją. Allegro z piątego koncertu De Dur Mozarta. Na fortepianie historycznym grał holenderski pianista Ronald Brautigam z Die Kölner Academy pod batutą Michaela Aleksandra Wilensa. Jest siedem minut po szóstej. Poranek dwójki. Prowadź swój pług przez kości umarłych to jedna z najgłośniejszych książek polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Sceniczną adaptację tej powieści zobaczymy już wkrótce w Teatrze Narodowym w Warszawie. To opowieść o mieszkającej na uboczu, ekscentrycznej miłośniczce astrologii i zwierząt, która próbuje rozwikłać serię tajemniczych śmierci. Historię przenosi na scenę Ewa Plat, młoda reżyserka która dała się poznać publiczności jako specjalistka od eksplorowania mroków ludzkiej duszy. Rozmowa o pracy nad tym spektaklem w poranku po 8.30. Zaprosimy też Państwa na najnowszą wystawę Archiwum Włoskiej Kreatywności. Wystawę prezentowaną we Włoskim Instytucie Kultury w Warszawie. Porozmawiamy również z Joanną Pawlik o performansie towarzyszącym wystawie Ewa Part. Tłum, kontemplując sztukę, kontemplując miłość, podejmującym temat niepełnosprawności. Tenowałam od, właściwie odkąd pamiętam jazdę figurową na lodzie i byłam w szkole sportowej w klasie jazdy figurowej na lodzie. Więc to wszystko, jak ja zobaczyłam ten piruet, to po prostu pomyślałam sobie, no ale to jest za dużo, bo to jest prawie o mnie jakby. Tak. Krytyk filmowy Artur Zaborski opowie o nagrodach publiczności Lux 2026, wręczonych wczoraj wieczorem w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Nie zabraknie rekomendacji kulturalnych dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie profesora Andrzeja Szczerskiego i felietonu językowego dr Agaty Honci. Koty, koty polne psy polne także, a nawet wilki polne, kocięciny, kuse, bielaki, szaraki, waha, jedno waho, różne waha, wachony, jepury, stepaki, wytrzeszcze, wytrzeszczaki, śpiochy, skotaki, korpale, koszlony, koślony, koszlawce, koślawce i nawet gachy. No, jestem ciekaw, kto z Państwa zgadł, o jakie to stworzenia chodzi. Wszystko wyjaśni się jeszcze w tej godzinie. Jak zawsze czekają na Państwa nasze stałe propozycje. Wiecz na dzień dobry, przegląd prasy, dziś w wydaniu Magdy Mikołajczuk. Kalendarium, a także płyty tygodnia i to jakiej z udziałem naszego słynnego kontratenora. Będziemy też mieć dla Państwa zaproszenia do Teatru Wielkiego Opery Narodowej w w Warszawie, proszę więc nas uważnie słuchać. Giedur, Aleksandra Zarzyckiego, współzałożyciela i pierwszego dyrektora Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, grała Magdalena Rezler-Niesiołowska, z Sinfonietum Bydgos Tienzis, dyrygował Maciej Niesiołowski. Słuchają Państwo Środowego Poranka Dwójki, jest kwadrans po szóstej. Kalendarium 30 lat temu odszedł Czesław Petelski, reżyser i scenarzysta. Wspólnie z żoną Ewą Petelską był autorem filmów Kamienne Tablice, Urodziny Młodego Warszawiaka, Kopernik czy Jarzębina Czerwona. Z kolei 4 lata temu w Łodzi zmarł Piotr Marczewski, kompozytor, pianista i dyrygent. Był autorem muzyki do takich obrazów jak Znachor, Daleko od Szosy czy Kariera Nikodemadyzmy. A jakie jeszcze rocznice przypadają dziś? 15 kwietnia to Światowy Dzień Sztuki, a zatem z tej okazji kilka słów od jej wyznawców. Zaczynamy od skrzypaczki Kai Danczowskiej. To nie jest tylko granic, to jest granic. To jest ciężka praca. No Jeżeli ktoś w czasie tej pracy potrafi się uśmiechnąć, zamknąć oczy i, i chcieć podążać dalej, go to tak pasjonuje, tak ciekawi, to już wtedy ta praca... Może być rzeczywiście z samą przyjemnością. Kaja Danczowska w Światowym Dniu Sztuki. Dziś przypominamy także nagranie Jadwigi Jankowskiej Cieślak, dla której sztuka była równoznaczna ze sztuką radiową. Mój kontakt z tak zwaną sztuką rozpoczął się od, od radia, bo jako małe dziecko odsłuchiwałam bardzo dużą ilość audycji. Oczywiście dla dzieci, ale one były przewspaniałe, a z drugiej strony, od strony zawodowej, no to, to, to bardzo mi się to podoba, dlatego że tylko i wyłącznie możemy polegać na swoim, swojej umiejętności władania głosem i przekazywania wszelkich możliwych wrażeń, intencji i obrazów, tylko i wyłącznie przy pomocy dźwięku własnego. 15 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Sztuki. Ale powróćmy do wertowania kalendarza, ponieważ 161 lat temu urodziła się Olga Boznańska. W końcu lat 90. Julian Fałat, który objął Szkołę Sztuk Pięknych w Krakowie po śmierci Matejki, a potem po szybkiej śmierci Radakowskiego, zaproponował Oldze Poznańskiej, żeby uczyła w Krakowie, i wtedy, no, jakby była wizja, że powstanie. Zostanie uchwalone prawo, że kobiety będą przyjmowane do szkoły sztuk pięknych, jeszcze wtedy nie była akademia, no, ale władze austriackie się absolutnie temu przeciwstawiły. Oczywiście były też silne opory w, wśród grona pedagogicznego. O Oldze Boznańskiej mówiła profesor Joanna Sosnowska. 24 lata temu odszedł Szymon Kobyliński, znakomity grafik, rysownik i karykaturzysta. Wsi spokojna, wsi wesoła. Rzeczywiście, wieś miałem całe życie spokojną, no nie zawsze wesołą, ale rzeczywiście spokojną. Przed wojną majątki różnych wujków, cioci, sami mieliśmy, to znaczy rodzice, mieliśmy tylko pół dworku, ale za to bardzo starego, czyli z ogromnym wdziękiem starej rodzinnej rudery, pół tego dworu było i pół parku. Szymon Kobyliński i jedna z jego gawęd w radiowej odsłonie. Dwa lata temu pożegnaliśmy profesor Jadwigę Staniszkis. Tak mówiła o swoich przyjaźniach z czasów studiów. To byli ludzie, którzy naprawdę czuli się odpowiedzialni za innych. Ja miałam dziecko, nie mieliśmy mieszkania, nie mieliśmy nic. To było trudne do wyobrażenia dla młodych ludzi dzisiaj. Naprawdę bardzo ciężkie życie w sensie materialnym, ale myślę, że młodzi ludzie mogą nam zazdrościć wielu rzeczy, między innymi tej wiary, wydawałoby się zupełnie szalonej, że można system pokonać myślą. Dalej, tej zupełnej fascynacji czymś, co nazywa się umownie kulturą. Opowiadała profesor Jadwiga Staniszkis. Dzisiejszy przegląd rocznic i świąt nietypowych w naszym dwójkowym kalendarium przygotowała Maria Czok. A ja przypomnę jeszcze, że 288 lat temu, 15 kwietnia 1738 roku, w Teatrze Królewskim w Londynie miała miejsce premiera opery Xerxes, Jerzego Fryderyka Händla. Jej akcja dzieje się w Persji, czyli w dzisiejszym Iranie około 470 roku przed naszym. Erą. Oto aria Crude Furie z trzeciego aktu opery w wykonaniu kontratenora Franco Fagiolego, któremu towarzyszy zespół Il Pomodoro. To była aria z opery Xerxes i Franco Fagioli. Muzyka Jerzego Fryderyka Hendla zabrzmi dziś jeszcze w poranku przy okazji prezentacji naszej płyty tygodnia. No myślę, że to gratka dla wszystkich fanek i fanów Jakuba Józefa Orlińskiego, który śpiewa z Towarzyszeniem Pianisty Michała Biela to już za niecałe dwa kwadranse. Tymczasem jest prawie 25 minut po szóstej. Jak wspominałem, jak słyszeli państwo, w naszym dzisiejszym kalendarium obchodzimy 15 kwietnia Światowy Dzień Sztuki, ustanowiony w rocznicę urodzin Leonarda da Vinci, który jest takim symbolem wolności, wypowiedzi, tolerancji i oczywiście wielkiego wizjonerstwa. Czy sztuka naprawdę pomaga lepiej zrozumieć świat i samych siebie, czy może jest przede wszystkim przestrzenią wytchnienia, do której uciekamy od codzienności? Jakie dzieło sztuki, obraz, film, spektakl, książka czy utwór muzyczny? Najmocniej państwa kiedyś poruszyły i dlaczego właśnie one okazały się tak ważne. Można do nas pisać w tej sprawie w Światowym Dniu Sztuki. Czekamy na państwa maile poranek: radio.pl. Najciekawsze opowieści oczywiście nagrodzimy upominkami od dwójki w Światowym Dniu Sztuki. Finał Symfonii Adur Camilla Sensansa grała Orchestre National de France pod dyrekcją Christiana Macelaru. Środowy poranek, dwójki, minęła 6.32. Wiersz? Na dzień dobry. Beckettowi chodzi o to, żeby wstrząsnąć człowiekiem, mówi patrzcie jak żyją moi bohaterowie, tak my żyjemy na ziemi od niepamiętnych czasów. Jest to bardzo silny przekaz. Tak o twórczości bardzo bliskiego sobie pisarza mówił na antenie dwójki tłumacz jego utworów, a zarazem reżyser sztuk irlandzkiego dramaturga Antoni Libera. Temu autorowi poświęcił swoją eseistyczną książkę Godot i jego cień. Antoni Libera tłumaczył nie tylko dramaty Beketa, ale także jego poezję. Dziś słuchamy właśnie wiersza w jego przekładzie czyta Adam Ferency. Downs, downs, letnie dni w Downs. Idą złączeni rękami ktoś, kto kocha i drugi, ten, który jest kochany. I wieczorem wracają. Do szałasu i noc. Nie myślą, idą bez trosko w słońcu złączeń rękami, ktoś kto kocha, i drugi, ten, który jest kochany. I bez trosko wracają do szałasu i noc. Idą złączeń rękami aż skraj przepaści i brzeg, i tam spoglądają w dół. Wpatrują się w pianę, nie dalej, w pianę, w pianę i brzeg. Nie mówią, idą w milczeniu, w słońcu, złączeń rękami, aż brzeg. I w milczeniu wracają, do szałasu i noc. Na moście noc zimowa, wiatr, śnieg. Tam teraz patrzy w dół. Wpatruje się w strumień spieniony. Czarny, spieniony strumień, Rwący naprzód co sił. Nie myśli. Wpatruje się w strumień. Nic nieznaczący w dole. Spieniony, rwący co sił. Noc zimowa, wiatr, śnieg I nic, co by miało znaczenie. Piana i śnieg jaśnieją w świetle latarni z nabrzeża. Jaśnieją, ledwo widnieją. Piana, piana i śnieg. Przypomnę, że wierszy Samuela Becketta słuchamy w tym tygodniu w porankach z okazji 120 rocznicy urodzin tego irlandzkiego noblisty. Jutro posłuchamy Zbigniewa Zapasiewicza, czytającego jeden z wierszy Samuela Becketta w przekładzie Marka Kędzierskiego. A przed nami w poranku tradycyjne o tej porze spotkanie z muzyką Fryderyka Chopina. To był trzeci Mazurek Asdur op. 17 Fryderyka Chopina w interpretacji profesora Jana Ekiera, pianisty, muzykologa, kompozytora, twórcy i redaktora Opus magnum wydania Narodowego Dzieł Wszystkich Fryderyka Chopina. No i także laureata ósmej nagrody na trzecim Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Warszawie w 1937 roku. Dwójkowy poranek za 20 minut siódma. Wystawa Ewy Partum w Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak w Krakowie to nie tylko spotkanie ze sztuką pionierki feminizmu. Pracą Partum towarzyszą na wystawie dzieła blisko pięćdziesięciorga artystów i artystek, w tym m.in. malarki i performerki z Krakowa Joanny Pawlik. Tematyka kobiecego ciała, feminizmu, opresji i wykluczenia to ważne wątki twórczości obłady. Artystek. W ramach wystawy Joanna Pawlik podjęła z Ewą Partum artystyczny dialog, a punktem wyjścia do tej rozmowy stał się głośny performance Ewy Partum z 1984 roku zatytułowany Pirouette. W rozmowie z Justyną Nowicką Joanna Pawlik, artystka z niepełnosprawnością, podejmuje temat ciała w kryzysie, a także ciała w procesie transformacji. Performance piruet jest pożegnaniem Ewy Partum z przeszłością i przywitanie nowej przeszłości wielowymiarowo, bo osobiście, ale przede wszystkim chodzi o sztukę, na którą ona się otwiera, czyli na tą już właściwie do końca feministyczną, bardziej odległą od konceptualnej i jako znaku używającego kobiecego ciała, w tym wypadku na, nagiego ciała. To jest jedna warstwa, czyli u mnie nowe życie i stare życie, o którym opowiem zaraz. Drugą warstwą jest, e, są łyżwy, ponieważ ona na łyżwach robi ten piruet, który jest znakiem tego jakby koła, jakby obrotu, który zmienia, prawda, życie i tak dalej. Dużo można pod to jakby gdzieś podłożyć, prawda, jako zmiana tak zwana. Ale jednocześnie z... bycie w kręgu nieustającym, prawda? Tak. No. I do tego jeszcze rozbijanie szkła, powierzchni lustra, mm. czyli też Żegnanie się z jakby swoim wizerunkiem, tak to interpretowała. I tak. u mnie, ja początkowo nie chciałam nawiązywać, to znaczy przyglądałam się piruetowi i nie chciałam nawiązywać do swojej jakby też biografii i sztuki z tego powodu, że wydawało mi się to zbyt dosłowne. A mhm. dlaczego? Dlatego, że... Można by było powiedzieć, moim piruetem i momentem jakby z zmiany jednej sfery życia w, w drugą był wypadek właśnie, któremu uległam. Czyli e, na skutek tego stałam się osobą z niepełnosprawnością, kobietą. To było dla mnie takie bardzo wyraźne prawda, przejście, i które też ona w swoim tekście, mm -hmm. który początkowo czyta, oznajmia. Plus do tego jeszcze dwa składniki, czyli rozbijanie powierzchni szkła lustra, ponieważ mój wypadek nastąpił z powodu właśnie takiego, że ja rozbiłam nogą szkło. Nie wiedziałam, że to lustro. Dokładnie. No więc teraz e, plus zupełnie. do tego, że do tej pory, do tego dnia, kiedy ja to lustro, y, szybę kopnałam akurat wtedy, no ale szkło, trenowałam od, właściwie odkąd pamiętam jazdę figurową na lodzie i w ogóle ym, mhm. jakby, no byłam w szkole sportowej w klasie jazdy figurowej na lodzie, więc to wszystko, jak ja zobaczyłam ten piruet, to po prostu pomyślałam sobie, no ale to jest za dużo, bo to jest prawie o mnie, jakby. Tak. Ale stwierdziłam, że z drugiej strony rzeczy, które są bardzo wprost, ale są mocne, no bo tutaj tego nie można odmówić, jakby tej mocy. Powinny, powinny zostać zrealizowane, oczywiście w sposób artystyczny, taki, który oczywiście no, odpowiada poziomowi, którym, po którym ja mogę podpisać zawsze. No i tak to było. Ale z drugiej strony, myślę też, ym, że ym, powiedz, nie jest to dla ciebie, mówiąc kolokwialnie, wkurzające, że wszystkie rozmowy o sztuce prędzej czy później, albo może nawet najprędzej zaczynają się od tematu niepełnosprawności. Nie. Nie, w ogóle wręcz przeciwnie. Mm -hmm. No bo taka jest moja idea. I taka jest twoja sztuka również. Tak. Mm -hmm. Nic nie zatrzymaj tej sztuki. Mm. Y I to jest też mi, dlatego mówię: no, pokocham Ewe Partum, bo tak naprawdę mm. wszystko, znaczy tak. większość rzeczy po prostu cały czas jakby wiem, że może być nie tylko przeze mnie reinterpretowana, ale też przez wielu innych artystów, którzy gdzieś, powiedzmy, czy to są artyści właśnie queerowi, no wiadomo, feministyczni, czy to mogą być artyści związani z zaświadczeniem uchodźstwa, mm. prawda? To wszystko Taki projekt można... zrobiłaś zresztą całkiem niedawno w, w związku z wystawą Alka Janickiego. Yy, tak, najogólniej tak. to przypominam, prawda? Tak, oczywiście, no. ale chodzi mi o to, że, że właśnie jej sztuka yy, jest tak niesamowicie właśnie ponadczasowa i i cały czas mocna i e, aktualna, że kiedy właśnie robimy te interpretację, to nie mhm. tylko ja i jakby e, sytuacja osób, e, czy moja niepełnosprawności, tylko właśnie te inne grupy, szczególnie mhm. właśnie queerowe. Nie masz ochoty tak powiedzieć mi, nie. no dobra, ale rozmawiamy o mojej sztuce, no i co no. z tego, że jestem niepełnosprawna? E, tak, ale ja jakby tym, od jakiegoś czasu, bo wcześniej może zajmowałam się jakimiś bardziej ogólnymi tematami, mówię jeszcze przed rokiem 2007, bo już praktycznie mhm. to 20 lat będzie w przyszłym roku, kiedy Zajmuje się właśnie, kiedy no tak. weszłam z szafy. O, to, to dobrze pokazuje, jakby, jak, jak też korespondencję tak. właśnie z, z, na przykład z queerowością, chociaż jestem, no nie identyfikuję się jako osoba queer. Wtedy właśnie wyszłam z szafy, bo to mnie też, no, dosyć dużo kosztowało, żeby zacząć pracować z tematem właśnie niepełnosprawności i zaczęłam przetwarzać to y, to moje doświadczenie w sposoby wizualne. Tyle Joanna Pawlik, artystka, performerka w Światowym Dniu Sztuki, która podjęła artystyczny dialog z ikoną polskiej sztuki konceptualnej, Ewą Partum. Sama wystawa Ewy Partum, kontemplując sztukę, kontemplując miłość w Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak w Krakowie prezentowana będzie do połowy czerwca. Trębacz Haken Hardenberger z londyńską orkiestrą filharmoniczną w trzeciej części koncertu na trąbkę i orkiestrę S. Dur Franza Xavera Richtera. Środowy poranek za 9 minut 7. Słowo się rzekło. No i najwyższa pora na drugie w tym tygodniu spotkanie z językoznawczynią dr Agatą Hońcią. No a dziś będzie mowa o jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków tej pory roku. Z wiosną niewątpliwie kojarzą się zające, czyli inaczej zajce, zajki, koty, koty polne, psy polne także, a nawet wilki polne, kocięciny,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 Skąd się zając wziął w polszczyźnie, dokładnie, niestety, nie wiadomo. Etymologia tego rzeczownika jest niepewna. Wiadomo tyle, że to wyraz o pochodzeniu prasłowiańskim, ale co było wcześniej, słowniki na ten temat milczą. Sportowcy wiedzą, że zającem nazywa się też niektórych zawodników. Takich, którzy w biegach średnio i długodystansowych forsują tempo przez część dystansu, żeby wyeliminować słabszych zawodników. Zając jest szybki, oczywiście, a mądrość tę utrwaliliśmy w powiedzeniu robota nie zając, nie ucieknie. Gdy ktoś złapał zająca, to znaczy, że się przewrócił. Najczęściej komentujemy tak wywrotki dziecięce, choć oczywiście złapać zająca może także ten, kto narozrabiał jak pijany zając, czyli bardzo narozrabiał. Wiemy nie od dziś, że ten, kto śpi jak zając, Śpi bardzo lekko, jest na pograniczu snu i jawy. Wiadomo, zając musi zachować czujność. Czasami zresztą ta czujność nadmierna go gubi, co nasi przodkowie utrwalili we frazeologizmie wyrwać się z czymś jak Filip z konopi. Gdy ktoś tak się z czymś wyrwie, to znaczy, że mówi coś nie w porę, nie w czas. A skąd się ten zwrot wziął? Filip, pisany małą literą, w gwarze myśliwskiej to właśnie zając, a historię naszego powiedzenia tak wyjaśnia Zygmunt Gloger. Najdawniejszą wzmiankę o Filipie i konopiach mamy w Reju, który w zwierzyńcu swoim powiada. Cóż, wżdy się z nami dzieje, iż tak nic nie dbamy, jako Filip w konopiach prawie ulegamy. Koniec cytatu z Reja, ale nie koniec cytatu z Glogera. W kilkadziesiąt lat po reju Rysiński zapisał przysłowie. Wymknął go jak Filipa z konopi, czyli wypłoszył, wygonił. Dopiero w XVIII wieku ksiądz Benedykt Chmielowski w Nowych Atenach pierwsze objaśnia przysłowie o Filipie, jakoby pochodzącym ze wsi Konopie, który niewczesnym odezwaniem się na Sejmie miał dać powód do rzekomego przysłowia. Prawdopodobnie ksiądz Chmielowski sam ułożył tę bajkę. Gloger, powołuje się bowiem na Knapskiego, w którym przysłowia cytowanego wcale nie masz. Prawdziwe źródło przysłowia podał pierwszy Darowski, wyjaśniając, że lud na Rusi nazywa Filipem nie szlachcica, ale zająca, który często ukrywa się i płoszony bywa z konopi, dawniej zwłaszcza w każdym ogrodzie siewanych. Kończymy zatem dzisiaj zajęczym susem, mówiąc do usłyszenia. Do usłyszenia, a kolejne spotkanie w naszym porannym cyklu Słowo się rzekło z językoznawczynią doktora Gatą Hońcią w najbliższy poniedziałek. Za pięć minut siódma przed nami tytułowy temat z albumu Letters and Leaves, płyty, która przyniosła Krzysztofowi Popkowi nominację do fryderyka, słuchamy kwintetu tego flecisty.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 Autopromocja.